A poza tym trzeba czekać 25 lat. No ja wtedy miałem tak gdzieś, może z 24, coś takiego. Chcę mi się tak, 24 lata, 25. Patrz, to jest prawie 50 lat. To brzmi jak wyrok. To brzmi jak wyrok. I sobie myślę tak, 50 lat dostanę kawalerkę i co ja wtedy? No tak w, między, w międzyczasie, kiedy spotkam, powiedzmy sobie tego, jakąś, jakąś laskę i tak dalej. Mhm. ożenić, tak. co tak. ja będę, kurde, mógł. Co ja jej powiem, że za 25 lat mieszkania dostanę? Co ty? <śmiech> Historia mojej emigracji. HistoriaMoyimigracie.com The shows will be English and Polish. Please subscribe i zapraszamy Zafascynowany od wczesnej młodości żeglugą i mundurami. Po wyjeździe do Berlina Zachodniego dopada go kolejna fascynacja, fascynacja Zachodem. Od wielu lat już mieszka w Kanadzie. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia na temat migracji. po prostu pójść na studia, nie? Tylko e, pójść na studia to nie jest taka prosta sprawa, chodź, czy na studia. To znaczy, wiesz, dla jednych jest, dla drugich nie jest, nie? Mm -hmm. e, u nas była akurat tak, ja byłem po pięcioletnim technikum, była dosyć taka intensywna e, nauka, dosyć dużo przedmiotów i tak dalej, zwłaszcza w Piątej Paście i tak dalej, trzeba było wszystko, wiesz, e, no myśl na wysoki w No, mhm. no, trzeba było po prostu się wziąć w garść i tak dalej. Ale jeszcze, jeszcze praca końcowa, przedmiot zawodowy, to jeszcze to, to jeszcze tamto, siamto i tak dalej. Także ja sobie pomyślałem tak, wiesz, skończę, napiszę maturę, wszystko fajnie, wezmę sobie rok e, off, wezmę sobie pójdę gdzieś do pracy, może da się załatwić jakieś odroczenie od Wojska i potem za rok jakoś mhm. Który to mniej więcej był 80. W 80. skończyłem. Czekaj, nie, w 80. W 88. szedłem ze szkoły. No. A ponieważ chodziłem do szkoły mundurowej, o, więc nie miałem w ogóle cywilnych w ogóle żadnych cichów, nie? No to znaczy, albo bardzo mało cywilnych ciuchów, nie. Nie było wystarczające, żeby po prostu mówić, że miałem jakiekolwiek, nie? Więc cieszyłem się, że y, brat mamy jakoś wyszedł z propozycją, żeby u niego troszeczkę porobić, akurat miał prywatny biznes, bo robił blaczki do prostu budowlane, nie? Mm -hmm. I, ten, I można było trochę u niego zrobić, no, a wiesz, jak powiedział, że on dobrze zapłaci i tak dalej, to dla mnie każda praca y, była atrakcyjna wtedy, nie? No a jeszcze oprócz tego mogłem sobie zrobić prawkę, nie? No i to mm -hmm. się liczyło. Powiedziałem, jak pójdę do armii, to być może zostanę kierowcą, albo pierwotnie, nie? W kierowku prawko się zawsze, zawsze przyda. Się przyda. No i ten. A jeszcze w szkole chodziły po mnie, chodziły za mną takie myśli, że wiesz, interesowało mnie praca w, na morzu, nie? Aha. a więc to. Dopływania, do pływania, czy... do, pływania, do, pływania tak. do pracy na morzu. Do pracy na morzu no, na dużo. Nie, nie przecież przy wybrzeżu. Nie, nie? To nic nie szkodzi. To A jest widzisz, jak, jak się stało? kogoś tak. I ja mówię, ty z góry jesteś. Mówię, jak to się dzieje, że trzeba tak byś pływać. No, tak. jest, że... A to wiesz, widzisz, to jest cały, to jest cały romantyzm tego wszystkiego. Może widzisz to, w sumie to było tak, że ja nie bardzo byłem co dalej robić, nie, ósma klasa i tak dalej, ale przyjechali do nas technikum profesorzy i robili nabór, no i opowiadali o wszystkim, jak to jest i tak dalej, F wszystko fajnie, fajna szkoła i wiesz, no i oni, co było takie bardzo znamienne dla tej szkoły, oni byli widoczni z zewnątrz jako organizacja, to już było, wiesz, oni nosili mundury, wiesz. Mhm. Byłeś, byłeś w mieście, byłeś w szkole, a jednocześnie byłeś rozpoznawalny jako uczeń tej szkoły. Mhm. Już było coś innego. to robi wrażenie. Nie tyle, nie tyle, to, to nie tyle, to, to była cała kultura. <śmiech> trudno, trudno mi ci teraz wytłumaczyć, widzisz. W tym, w tym samym mieście była i szkoła medyczna, i były i inne technika i tak dalej, i były inne szkoły zawodowe i tak dalej, ale nasza była, nasza się wyróżniała. Nasza się wyróżniała, to nie była taka od sobie szkoła. Okay. U, nas, u nas, jak przyjmowali uczniów, to u nas były, wiesz oficjalne, uroczyste przyjmowanie młodego rocznika. To tak Jak w wojsku, przysięga i tak dalej, mm. kompania honorowa, orkiestra. No wszystko było uroczyście. W innych szkołach, w innych szkołach tego nie było. Ale to może, to może był jeden z, z powodów, ale tak naprawdę to Wiesz, e, interesowała mnie praca właśnie na morzu. Ej, ksz, <głos> Ale jak sobie wyobrażałeś? Znaczy, bo na pewno każdy ma swoje marzenia, nie? Każdy młody. I powiem ci tak, ok, będę rybakiem, albo będę... No, e, jak sobie to wyobrażałeś? Mnie rybactwo nie za bardzo. Widzisz, od nas też e, uczniowie przeszli do szkoły rybackiej. Mm -hmm. e, ale, ale i niektórzy z naszej szkoły uważali ich za zdrajców. no kurczę idzie do rybackiej szkoły, To jest w takim dobry, taki dobry techniku, gdzieś do rybaków kurczę można. może jest taki niby gorszy poziom, okej. Okay. Wiesz, nie gorszy poziom, ale, ale wiesz, no kurczę, u nas u nas była dobra szkoła, no gdzie kurczę, może do rybaków idzie, gdzieś do gdynie albo gdzieś tam, nie? W każdym razie... Ale o, powiedz mi o szkoły mówimy, co za szkoły? Technikum szczegółów. Okay. W Polsce są dwie takie szkoły, o ile okay. nie wiadomo. Nie? Okay. W każdym razie, no ja e, widziałem się właśnie w pracy na morzu i e, Technikum było takim pierwszym, pierwszym stopniem, gdzie można było po prostu coś tam e, w tym kierunku zacząć działać i tak dalej. A jak e, skończyłem szkołę i później okazało się, że no już, no bo po szkole zaraz chciałem się dosyć do pracy, nie? więc e, jakiś tydzień, może dwa wziąłem sobie takie wakacji i pojechałem sobie, wziąłem, siadłem kiedyś w autobus, pojechałem do e, miasta obok e, z 21 km. sobie się tak, ha, pójdę zatrudnić się na stocznie może popracuję sobie rok powiedzmy, się pouczę jeszcze. Mm -hmm. Znam egzaminy. Chociaż wiedziałem, że egzaminy są pierońsko trudne i już nie każdy się dostaje w sumie, nie? Mm -hmm. Ale liczę na to, że jeżeli po prostu wszystko będzie ładnie wykute na blachę, to nie powinno, nie, nie powinno być żadnego problemu, nie? I ten, ale y, zaraz właśnie po tej, y, pojechałem na te stocznie no i myśmy mieli tak w sumie wszystko urządzone, że ta stocznia w sumie przyjmowała abiturientów od nas. Mhm. No ja e, przyjechałem, zapukałem do kag, dzień dobry, dzień dobry. E, jestem stąd i stąd, nazywam się tak i tak, tu mam świadectwo, czy przyszedłem się zatrudnić, nie? czy jest taka możliwość. Więc pani kadrowa mi mówi, że e, ponieważ jestem świeżo po szkole, ona by mi poleciła, żebym sobie skorzystał z ostatniej wakacji, bo to są ostatnie wakacje, a dopiero wie, kiedy będę mógł jeszcze z urlopu skorzystać, bo wiesz, jak zacznę pracować, już zacznę pracować. Nie? jeszcze wtedy nie wiedziała, ona mnie troszeczkę wzięła, wiesz, pod włos. Nie wiedziałem po prostu, o co chodzi tutaj, ale yy, widzisz, każdy jeden uczeń, który skończy szkołę jest podlega obowiązkowemu naborowi, uh -huh, uh -huh. no tak samo jak kobieta w ciąży. Jak kobieta w ciąży przyjdzie, jest w ciąży i widać, że jest w ciąży, no to ona pójdzie na macierzyński, tak czy nie, okay. normalnie. Uh -huh. A więc młody mężczyzna, który no, przy, przychodzi, jest po szkole, pójdzie do wojska, tak? tak? Wiesz, jeżeli mnie by zatrudnili, ja bym poszedł do wojska, tak czy tak, no bo wiesz, no, mm. wojsko by mnie od, odroczyło, tylko wtedy, jeżeli bym pokazał wymagę, że e, proszę bardzo, jedna studia, nie? Mm. Takie rzeczy są honorowane wtedy, nie? Ale jeżeli pracuje, no to pracuję. No to co, nie? Trudno. Mm -hmm. No i, e, i facetka mi powiedziała, pan sobie idzie na wakacje. Ja poszedłem na wakacje. No, co prawda... Była taka szansa, Wujek mi tłumaczył i tak dalej, że on ma wpływy i tak dalej, on potrafi coś tam zrobić, a okazało się, że w <śmiech> dobiegały końca, on, on specjalnie nic nie mógł zrobić. Prawko zrobiłem, wszystko było fajnie, nie? No ale okazało się, że przyszedł telegram, ojciec pisze, że dostałeś list i masz iść uregulować ewidencję. No ja wiedziałem co znacznie. Eee, Coraz odzwoniłem do domu. Eee, oczywiście powiedziałem o swoich obawach i tak dalej. Tak. Czy na mnie biorą co? No To tylko ewidencja tego. Wiesz, jeżeli nie pójdziesz, to wiesz, sadzą Cię do pierla. <grym> no dobra. Pojechałem. No i tak pojechałem, przyjechałem z powrotem z bilecikiem, a tam mi zapytali, są przeszkody o wojska? Ja mówię, na przyszły rok chciałem zdawać na to. No to znaczy, że nie ma, proszę hmm. bardzo. A jeszcze śmieszna rzecz, bo przed, jeszcze w czwartej klasie dostawaliśmy takie ankiety, nie? Właśnie z tamtej, z tamtego wydziału, gdzie wydawali bileciki i trzeba było napisać w ankiecie, gdzie by się chciało ewentualnie do wojska i czym to wszystko uzasadnić, nie? No u mnie to było, się tak wyraźnie no dobre, nie? To znaczy, wiesz, jesteś po szkole takiej i takiej, chcesz no i po na... prostu po kierunku i tak dalej, no chcesz nad morze, nie? No ale to trzy lata. No, obojętne, ale, ale masz yy, jakieś, jakieś doświadczenie powiedzmy sobie w pracy, to na jednostce To co chciałeś robić zawsze. Tak. I, i, i tu mi zależało na y, zawodowym doświadczeniu. To wiesz, owszem, to mogło być trudne, ale ukierunkowane. nie? Wiesz, u, u, u, różnie się płaci za swoje zawodowe doświadczenie Zgadza się. Więc, y, a tu się okazało, że Liścik dostałem, znaczy biletyk dostałem do e, szkółki lotniczej. E, ale pewno panowie sobie pomyśleli tak: tu statek i tu statek. Ten statek pływa, tam ten statek lata. Wiesz, jeżeli e, ten statek tonie, to musisz skakać. Skakasz do wody. Pływasz, utoniesz, albo ci zje rekin, obojętne. Tutaj musisz wyskoczyć wyskoczy ze spadochronem. Wiesz, jeżeli spadochron ci się otworzy, to ci się otworzy. Jeżeli się nie otworzy, no to tak samo, nie? to jakby cię zjadł rekin. Tu, ty, tutaj, wiesz, klapniesz kurczomol na ziemię i tyle, nie? Wiesz, nieszczęście chodzą po ludziach, nie? I tak dalej. W każdym razie <śmiech> nie, nie byłem za bardzo, nie byłem za bardzo zadowolony, ale to wiesz, jeszcze yy, najwnie liczyłem na to, że będę często nowy, i tak dalej. I się okazało, że, że w ciągu całych dwóch lat byłem może dwa trzy razy góra. Miałem okazję pójść do jednostki w kliwicach i, nawiasem mówiąc, trzy dni się spóźnie. Nasz, nasz dowódca mnie jak Piero", mówi: "Co i kocie? Trzy dni mówi, balowałeś, mówi, nie wiedziałeś jak." Do jednostki dojechać, kurczą, teraz mi próbujesz wytłumaczyć i tak dalej. Kurde. No, dostało mi się swoje, ale, no i później oczywiście mówił tak, tak, będzie dosługiwał jeszcze, no ale okazało się, że przyszedł, przyszedł ostatni dzień i. Dobrze sobie opuścił ze wszystkimi. Wszystko było fajnie. takie ciężkie słuby wojskowe. Wszystko było fajnie. Też taki fajny klimacik w tym wojsku. E, wiesz, e, i, i znowu, ponieważ miałem szkołę mundurówkę i pewne elementy e, z tego, co było w wojsku, mieliśmy w szkole, więc to wojsko nie było takie dla mnie taką nowością. Tyle, że a były pewne rzeczy, których w szkole nie było. Widzisz, w szkole nikt nie próbował Ciebie deptać po Twojej godności i tak dalej, próbować Cię, wiesz, poniżyć w pewnym stopniu, w pewnym sensie i tak dalej, nie? A, a w wojsku, niestety, niestety pierwsze 6 miesięcy to jest yy, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie pierońsko ciężkie. Pierońsko ciężkie. Wiesz, jak, jak pierwsze 6 miesięcy przejdziesz, jest w porządku, nie? I tak dalej. No ale, ale tego, tak, ale służba przeszła, w... miło się wspomina i tak dalej. No i nic. Po wojsku trzeba było znowu rozgromną się za pracą, nie? I tak dalej, no bo wiadomo, nie? Trzeba coś robić, tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, kiedy trzeba znowu na tą stocznię zapukać, zobaczyć co tego, nie? Pukam do kadr dzień dobry, dzień dobry. No i mówię, jaka jest sprawa, a w mi mówią, niestety Pan nie jest więcej abiturientem, Pan nie chcemy. System System, jaki żeśmy mieli, w którym zaszczytnym obowiązkiem każdego obywatela jest pracować, mm -hmm. i w dodatku jeszcze przychodzi ze szkoły, która jest wyspecjalizowana w pewnym kierunku, i tak dalej. Roboty nie dostajesz. To jest, wiesz, to ja wyszedłem stamtąd, kręciłem głową, ja po prostu. Para z uszami pewno mi i nie wiedziała po prostu co się dzieje. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? No i się mówi wiesz, to na zachodzie bezrobocie, to tamto się to. Tu jestem w Polsce, proszę bardzo, odsyłałem mnie z kwitkiem, nie dostajesz roboty i tyle. No i tak wsiadłem sobie do czerwonego autobusu, sobie tak jadę i myślę, kurczę, co teraz zrobić? Co teraz zrobić? No ale ja akurat przez Spoli, mi tak, a! Stąpi sobie tam, może do załóg będą potrzebować, nie? Gdzie idzie? Do portu. A do portu. Do portu. Może do załóg będą potrzebować, nie? Przegródzę. No i tam zapukałem. Dzień dobry. Taka i taka sprawa. Wyszedłem z wojska. Chodziłem do szkoły tu i tu. Mam tutaj swoje świadectwo maturalne, czy jest możliwość zatrudnienia. Owszem, to od razu, od ręki a okazało się później, że jak pracownicy żartowali Matka przy mnie wszystkich mm. <grafię> także to czy chodzi do takiej szkoły czy do siakiej szkoły, czy masz tyle klas, czy tyle klas akurat nie liczy się tyle ile po prostu, że chcesz pracować tutaj właśnie nie? no i także, przy... że ciężko, czy specyfika pracy specyfika pracy, nie tyle, że ciężko specyfika pracy Wiesz, żeby Cię żeby dobrze pracowało w takim akurat przedsiębiorstwie, musisz, he, musisz sobie dobrać załogę. Jak, jak przychodzisz jako pionek, czyli świeży pracownik, to nie ty będziesz dobierał, tylko ciebie będą gdzieś tam dobierali czy podrzucali komuś nie? Będziesz, będziesz chodził z jednej do drugiej, będą, wiesz będzie chodził na zastępstwa, będziesz pływał po trasie troszeczkę, będziesz pływał, wiesz... Na jakimś, tam, na jakimś tam odcinku i zobaczysz, Pisz, nie? Na pewno spotkasz ludzi, dużo ludzi poznasz i tak dalej. Będziesz wiedział kto i jak, z kim i jak się pracuje i tak dalej. I pewno wiesz, spotkasz ludzi po szkole i tak dalej, może się jakoś dobierzeć i tak dalej. Tylko to, to wszystko wiesz, to wszystko jest czas, tak. to wszystko, wiesz, to to jest długa sprawa znowu zawodowego doświadczenia i tak dalej. Nie? To, to, to nie przychodzi od razu, tym, tym, tym bardziej, że przychodzisz, gdzieś coś tam facet mówi, że dostajesz się na taką i taką jednostkę, pieron, nie wiem gdzie, kto i tak dalej, nie, nie wiem gdzie nawet tego szukać wiesz, masz, masz trzy baseny, kurczę, a no później jeszcze gdzieś tam możesz iść i tak dalej. Wszystko jest parę kilometrów, kurde, mów, w jedną czy w drugą stronę i wiesz, chodź, chodź szukaj, nie? I tak akurat się dobrze stało, że a kolega po szkole akurat przed budynkiem spotkają i mówi tak, a, na dzika się dostałeś, mówi, Oś, to ja Ci pomogę, pomogę Ci znaleźć Twoją jednostkę. No i poszedłem, a akurat faktycznie stała powiązana do brzegu, poszli. Jakie jest wrażenie właśnie, bo to pierwsze, wchodzisz na taką Nikogo nie, I stres musi być straszny, nie? Ja, ja się akurat tak wybrałem, jakby, jakby faktycznie się wybierał na pełnowolską jednostkę. Rozumiesz, że ja miałem walizkę, ciuchów, pieron. E, przygotowałem się faktycznie, że ja może 14 dni do domu nie będę mógł jak przyjechać, nie? Ale się okazało, że ta łajba pływała sobie na krótkim odcinku i faktycznie w domu to by mógł być jakby się uparł codziennie, nie? Tylko, że ja o tym nie wiedziałem. A potem, wiesz, to zależy później, jak się, jak się życie układa w, w załodze, nie? Jeżeli trafisz na ludzi taki, że faktycznie nie będą siedzieli, tylko będą sobie jechali codziennie, nie? No to będziesz jeździł codziennie i tak dalej. No i ten. Wchodzę, wchodzę na tego dzika. A tutaj kurczę, ma taki... Taki zapach piwczanki, taki, taki stęchły zapach piwczanki i stęchłego dymu z papierosa. No jeszcze w tym diesla wszystkiego, nie? Mm -hmm. Diesel, to wszystko, wszystko z dieslem zmieszane. No, no trudno, trudno mi Ci to opisać, kurczę, ale taki specyficzny taki ale smrodek. się podbudowało ci raczej? O, gdzie? Ręce mi opadły. Ręce mi opadły. Wiesz, ja, ja przychodzę do pracy, ja nie przychodzę na Uber. A tu się pije, kurde. Wiesz, jeszcze jak ktoś sobie zapali, sobie zapali pieron, nie? Ale, kurde, mal, piwczanka. Wiesz, to jest... Człowieku, to, to, to jest tak samo, yy, wiesz, pojazd i tak samo po prostu może kosztować życie, kurczo, nie? Weźmiesz sobie, kurczę, mal, popijesz, jedziesz? W każdym razie, wiesz, no, przyszedłem. Wiadomo co i jak. Yy, no i okazało się, że akurat... Kapitan nie było, gdzieś nam poszedł. No więc ja wlazłem, swoją, swoją walizkę wniosłem, popatrzyłem, gdzie mogę się, wiesz, tak utagować, rozgościć. Akurat się okazało, że mieliśmy dwóch praktykantów jeszcze. Bosmana też nie było. No i jak mi czasie się przyszedł kapitan, przedstawiłem mu się, bosmanowi się chciałem przedstawić, ale bosman powiedział, no, najpierw popracujemy, a potem się będziemy tytułować po imieniu. Dobra, więc mu jechałem panie skoro sobie tego życzył, no i ja pracowałem na pchaczu. To jest, to jest jednostka, która y, samodzielnie potrafi przemieszczać prosto nie? To jest, to jest y, łódź z dwoma dwoma mocnymi silnikami jest przystosowana do tego, żeby pchać pudła z ładunkiem uh -huh, uh -huh. W, przeciwnie, w przeciwieństwie do holownika, który, który będzie ciągnął, nie? Więc żeby te, żeby te pudła pchać, tam musisz je linami przy, przymocować. Ładnie te liny w ściągnąć, żeby to po prostu stanowiło jedną całość, no i się jedzie. No i... Wiesz, jeździliśmy, woźliśmy węgiel. No i wiesz, co, co dnia, co dnia, do późnych godzin. Potem... E, tak żeśmy zwykle uwiązywali, że można było jeszcze na pociąg skoczyć gdzieś. I wtedy, pamiętam, jednego wieczora, dwóch naszych kapitan z, z Bosmanem, gdzie już, wiesz, wszystko uwiązali i tak dalej, oni wiedzieli, że będą jechać. E, szybko pójdę na stację, pociąg podjechał, pociąg oni pojechali. Ja przychodzę na stację, kurczę, pociąg już poszedł. Co ja teraz zrobię, nie? No i idę tak przy tych torach. Pytam się, z nastawnie takiej pani, czy będą jeszcze jakieś pociągi, nie? W tym i tym kierunku. A ona mówi, No, pociągi już poszły, ale ona będzie miała jeszcze pociąg, który nie będzie się zatrzymywał. Mówi, ja panu ten pociąg przytrzymam troszeczkę na czerwonym świetle. Ja sobie pomyślałem, fajna kobieta, miła. No i faktycznie zrobiła tak powiedziała, nie? Oświeciło się czerwone światło, Pociąg zwolnił, nie dole, że się zatrzymał, zwolni, na tyle, że można było wskoczyć. Ufawiam drzwi, do środka, pojechałem. No ale tak, można było faktycznie do domu sobie pojechać. Tylko, że wiesz, trzeba było, skoro świt wstać, no bo wiesz, trzeba palić gary i jechać, nie? No, yy, potem yy, dostałem się na pasażerka, na pasażerku jedziłem. No. Też było fajnie. Były imprezy, były fajne imprezy. No, że wiesz, to pasażerek trzeba sprzątać wszystko, nie? Dużo, dużo okien. Okna muszą być zawsze czyste, trzeba umieć. Podłogę trzeba zawsze, wiesz, doprowadzić do absolutnej czystości. A wiesz, przyjdzie wycieczka, dużo dzieci, dzieci zaczną rzucać i tak dalej. Masz obierków na pokładzie, wszystkiego, wszystkiego po prostu. Musisz, musisz jechać. Równie tylko, żeby to wszystko było sprzątane ładnie. No ale. Ale praca fajna. Tak jak się spodziewałem, że przyjdę z wojsko, to już później specjalnie będę wołać co najmniej z 5 lat. A tutaj, bach, przedstan stan wojenny i niedługo później przyszło powołanie. Sorry, już jechałem oczywiście. Ale mówimy o rezerwie, znam, tak? Tak, duży ta, ta, już zezerwę, oczywiście. Czyli dalej cię ciągnęli do wojska? <grym> już, tak. O, Tylko, że wiesz... Tym razem, tym razem chodziło o zupełnie inną sprawę. <śmiech> Troszeczkę więc zmobilizowali. A Gdzie chcesz iść? A, ta, a, a oni teraz brali do zmotoryzowanych oddziałów miejscowego desknie, nie? Mhm. Wiesz, w jakim celu. <śmiech> po prostu. Trzeba, trzeba po prostu jeździć na akcję strajkowe i tak dalej, i tak dalej. Uciszać ludzi? No, uciszać w taki czy inny sposób. Nie to za bardzo się nie... Wiesz, ja... ja, ja usłyszałem, jak usłyszałem... ja usłyszałem do zomo na 6 miesięcy, to myślałem, kurde mo, nie no, włosy, włosy stanę... Mogę o Wiesz, służby wojskowej nie odmówisz, nie? Ja wiem, ale zomo to to... Ja miałem opcję, nie? Tak, ja miałem ja. opcję, tylko że wiesz, ja byłem, ja byłem w byłem w wojsku, nie? a MSW i, i, i milicja, to wszystko jest pokręgle, więc mhm. nie, mogli, mogli coś takiego zrobić. Nie? Tyle, że ja miałem opcję, nie, nie powiedzieli, że albo zrobisz to, to, to i dla nas, a albo, albo pójdziesz na 6 miesięcy z domu. No i ja wybrałem drugą opcję. E, wiesz, Ci praca, do praca, praca biurowa, ile nie? się pracowało, no bo to wiesz, nie? przyszedłem jako, w sumie jako cywil, nie? Mnie nawet, mnie nawet nie kazali się strzyc, ani golić, a ja przyszedłem jak kurczę, ale wygląda jak hipis Ale jak to jest? Ile tego wojska może? Odsłużyłeś swojej znowu? No tak, tak. Tylko, że wiesz to, czy pójdziesz i kiedy pójdziesz do ćwiczenia rezerwy zadecyduje po prostu jednostka, która Cię będzie po prostu powoływać znowu, czy będą po prostu potrzebować Specjalności, którą masz, czy nie. nie? I hmm. od tego to zależy. Poza tym, patrzą też na rangę, nie? Ja, ja w sumie nie miałem znowu takiej rangi. Ja już byłem starszym szczecem z wojska, ale, ale wiesz, e, gdybym był na przykład kapralem, starszym kapralem, plutonowym i tak dalej, służby zasadniczej, to jest szczęście. Nie? Hmm. E, więc, je, nie, to, to było dla mnie zaskoczenie. Tyle, że widzisz, w pewnym sensie. To też był jeden z bloczków, który w sumie wpadł we właściwe miejsce. To w tej mozaice, to też był ten potrzebny bloczek w tej, w tej całej wiesz, emigracyjnej historii. A dlaczego? Więc nasze przedsiębiorstwo, w którym pracowałem, wysyłało ludzi na zagranicę, nie? Tylko, że wysyłała fakury. Wiesz, jeżeli popracowałeś długo i tak dalej, miałeś doświadczenie, yy, wiesz, musiałeś, musiałeś być dobry w swoim zawodzie, żeby cię po prostu tam, wiesz, tak, yy, wysłali. No ja byłem świeży, nie? nie? Nie miałem co za bardzo liczyć. No i w każdym razie skończyłem tutaj tą swoją E, służbę rezerwy i tak dalej. Przyszedł Czyszed, do i mówi tak e, e, Chciałbym cię jakoś wynagrodzić za to. Ale mm, są dwie opcje. Albo dostaniesz awans, albo list do zakładu, nie? Możesz sobie wybrać. Ja bym powiedziałem, że... List do zakładu to znaczy jakoś oferta pracy, nie? Nie, nie, nie. List do zakładu w sensie listu pochwalnego za Wykonano pracę, Aha. nie? Więc ja powiedziałem, że ja, wiesz, w wojsku nie zrobię kariery, no bo, wiesz, bardziej mi interesuje praca w cywilu, nie? I tak dalej, więc ja bym bardzo prosił o jakiś list do zakładu. No, taki list wysłał, nie ma sprawy. Napisał. No, żegnałem się, fajnie. W czym to pomogło Ci, taki list? A, widzisz. I teraz e, na następny. Na, następnej wiosny po, yy, po zimowisku zobaczyłem oni wywieszali listy yy, pracowników, których typowali na załogi zagraniczne mm -hmm. I, i byłem na tej liście wtedy więc ja myślę chociaż Jeśli może to pomógł. nie być ja myślę, że to pomogło nie, nie, nie jestem do końca pewien czy tak, ale ale tu e, mogło coś takiego być. No i wiesz, pewnego dnia dostałem po prostu przydział. Spotkałem ludzi, z, który, z którymi miałem jeździć. No i faktycznie kiedy odebraliśmy łódkę, e, dostaliśmy ładunek, pojechaliśmy za granicę jeszcze raz. A pojechaliśmy z Węgier, fajnie było. Rozładowali, wiesz, zupełnie inne doświadczenie. Pływasz przez, wypływasz z Polski, płyniesz przez DDR, -y, przez, wiesz, Niemiecką Republikę Demokratyczną, i już tu, już tu jest różnica. Jest inaczej, inny klimat. Czyli, że to znaczy inny klimat, nie w sensie po prostu e ale widzisz po prostu inną zabudowę, a już jak wiesz, na śluzę, jest zupełnie inaczej. Wiesz? Śluza to z którymi. Wiesz, jeżeli dużo ten temat nie wiem. Pływasz po drogach śródlądowych, żeby przejść z poziomu na poziom. Musisz wjechać do śluzy. Tak jak kanały, nie? Dokładnie, dokładnie. Wyrównuje cię, żebyś mógł przepłynąć Dokładnie. Dokładnie. Więc jest, jest, jest całkiem inna, inaczej. I oni, I oni mają na przykład śluzy y, innych technologii y, które, niż te, które spotkasz u nas w nas kraju. Nie? <tryk> Wszystko robi wrażenie. Więc y, pojechałem tam. A jeszcze zwłaszcza, jeżeli jedziesz przez Berlin y, z, i później jedziesz przez jeziora i tak dalej. Później znowu wjeżdżasz, prze, przekraczasz granicę. Jak jedziesz przez Berlin, widzisz yy, znowu mur. No bo Berlin był przedzielony murem. Mur Czyli berlinski. było widać to z... Ajej, aj, aj, wszystko było widać. Przecież wzdłuż muru jedziesz. Wzdłuż muru jedziesz. Widzisz, jak psy gonią po tych, po, yy, takie na, na specjalnych linach wzdłuż muru wzdłuż muru. Jeden pies kończy, kończy się jego zasięg, na, następny pies i tak dalej, i tak dalej. Zawsze pies za to leci. Zawsze pies. Tam nie ma miejsca, w, by, w, w którym byś faktycznie mógł gdzieś coś wie, przekombinować. Prze, przez taki mur nie przeskoczysz. A poza tym co jakiś, co ileś tam metrów, nie wiem, czy to set metrów, czy ileś tam, jest budka strażnicza. Tam siedzą ludzie z, z flintami gotowymi do strzału. Tam, wiesz, to jest... To jest niesamowite przeżycie, w każdym razie. Yy, I, I co wtedy mogłeś jak widziałeś pierwszy raz coś takiego? Wiesz, wiesz wychowany na filmach z II wojny światowej, jeżeli zobaczysz coś takiego, to, no nie wiem, no, nie chciałbym używać w ogóle bardzo ostrych, Słów czy porównań i tak dalej, ale po prostu wiesz włos się na głowie, że jak coś takiego zobaczysz, wiesz, ci ludzie, ci ludzie, nie siedzą tam w budkach po prostu tak, żeby po prostu, żeby było fajnie, żeby długo siedzieć, nie, wiesz co jest grane, nie, wiesz, że mamy strzelać, wiesz, że mają taki rozkaz, nie? Ja, a jeszcze, a jeszcze <śmiech> wchodzą ludzie, no bo wiesz, są odprawy tragiczne, nie, mhm. i teraz jak pływasz y, przez y, Niemiecką Republikę Demokratyczną, w Berlinie wpływasz na zachód i znowu później musisz na Wschód wpłynąć, nie? Tak tak. No bo wiesz. W Berlin zachodni był zamknięty, tak? Dokładnie. Mhm. Więc jedni cię odprawiają, drudzy się przepuszczają. Ci zachodniacy nie machną ręką, jechać ale, tamci, ale tam cię będą odprawiać. Oni wejdą. I teraz widzisz, no, z takich trzech, czterech wejdzie z psami, oczywiście, psy bez kagańców. Bez kagańców. Bez kagańców. Oni ci powiedzą, oni mają na smyczy, oni ci powiedzą, że masz się zamknąć, a się zamknąć w swoim pomieszczeniu. Oni teraz puszczą psy, przybędą gaje, przybędą. I widzisz sobie gościa stojącego, ręce założone z tyłu, z tyłu wiesz, nogi rozkraczone, kurde, morflinta. Przypominasz sobie kurczą o te filmy z, z września z 1939 roku. sobie dziesięć kurczą. Jak tylko kręciłem głową, tak patrzyłem się w to wszystko, kurczą, patrzyłem się. A raz kiedyś e, wyjrzałem sobie akurat, żeby sprawdzić, co się dzieje, czy oni sobie już poszli. A tutaj jeden mi wartnął kurcze No to ja ich Poszedłem na dół. Oczywiście przyszli też do mnie. Nie? Co się przewozi Co tutaj mamy? Mm. Pokazywanie na ścianie. Czy może coś w ścianach, nie? Ja mówię, chcecie? Otwierajcie, nie? Rozbierajcie. A my złożymy raport. Będziecie, będziecie budować walkę, nie? No i proszę Wszystko było, wiesz, dużo, dużo w tej, w tym było takiej psychicznej gry, nie? No i, mhm. ale, ale, ale, było nieprzyjemne. Takie kontrole nie były przyjemne, w ogóle nie były przyjemne. E, wiesz, zawsze cię mieli jako potencjalnego przemytnika, nie? Tylko wiesz, z tym luzikiem to było tak, że faktycznie Ludzie się skrzyknęli, żeby faktycznie coś sobie przewieźć, żeby coś opylić, to nawet po stronie zachodniej było ciężko, nie? No bo tak, masz e, świadomość tego, że coś tam jest wożone, nie? Na przykład papierosa, jakiś alkohol, No I teraz tak, musisz po prostu robić tak, żeby, wiesz, żeby cię po prostu nie przestrzenili, nie? No i co, przejdzie przez granicę, a oni tam potrafią y, wysłać ekipę. Nie cię podstawią pod ten, pod, y, y, y, no pod dźwigni. Wezmą czerpakami. Rozładują, dechy podniosą, sprawdzą ładnie. Y, znajdą znajdą. Śluz. Nie. Popływanie. I co no popływanie. Popływanie, popływanie. popływanie, oczywiście, że tak. Jesteś, jesteś od razu oskarżony o obszar. I tyle. No tak. Czyli ryzyko jest duże. Znaczy wiesz, dla ludzi, którzy, dla ludzi, którzy chcieli coś przewieźć, no to jest ryzyko pierońskie, nie? Ryzyko pierońskie. Mało tego, były rzeczy, które były zakazane po prostu, nawet, nawet jeżeli jechałeś do wschodnich Niemiec i chciałeś na przykład coś kupić, na przykład jakieś wiozło... Dziecięce rzeczy, nie? A do dziecięcych rzeczy, czego ja nie wiedziałem na przykład, e, rząd Wschodnich Niemiec dokładał, bo oni mieli prorodzinną politykę, nie? Więc u nich takie rzeczy można było kupić. Nie tyle, że można było kupić, nie tyle, że było bardzo atrakcyjne. To bardzo tanio. To jeszcze było tanie nie? A, a ja wiedziałem, że po prostu w domu takie rzeczy będą mile widziane i chciałem po prostu tego, chciałem po prostu kupić, nie? No i jak pewnego dnia przyszedł do mnie taki właśnie z tego, z, z odprawy, kiedy mu powiedziałem, co ja mam, on powiedział tak, słuchaj, tego nie wolno przewozić. Normalnie to ja to, to ja to zabijam, nie? bo to jest po prostu zakazane, ale dzisiaj jest niedziela, mówi, ja po prostu Cię puszczam, nie, szczęście, nie, mhm. normalnie powinienem Ci to odebrać. Po pierwszym razie przestałem jeździć, nas przyjechaliśmy z powrotem i później jeździliśmy po kraju, no i później nas zasypali zbożem, staliśmy zaspani zbożem przez cały, przez cały sezon, do końca sezonu w sumie, nie, pod koniec sezonu też zbo zboże wzięli i wyładowali. Zboże poszło do Rosji, a na załadowali kamieniami, mieliśmy w, w górę rzeki jechać. No ale e, akurat tak się stało, że e, w e, drodze do portu docelowego e, okazało się, że rzeka, rzeka już jest stopniowo zamykana, bo jest po prostu skuta lodem. Nie? Mieliśmy wrócić z powrotem, to z powrotem, nawet kamienie nie rozładowali. Przyjechaliśmy z powrotem, no i później, wiesz, tak co roku trzeba było po prostu pojechać do firmy na dyżury, No akurat mnie się tak dostało, że e, miałem tych dyżurów sporo, no ale widziałem, że jest okazja Troszeczkę się pociągnąć w języku, nie? No, mhm. język bardzo potrzebny. Zresztą, przed wyjazdem sobie zacząłem gromadzić dużo materiałów i do niemieckiego i do angielskiego i to i tamtej kasetki, póty. w Wiesz, wiesz, wiedziałem, że e, nie widziałem siebie w kraju. Mhm. No, bo tak. Widzisz. Jak e, najpierw ta, ta historia z pracą, nie? w momencie kiedy w sumie nie ma bezrobocia, pracy nie dostajesz i sobie myślisz tak, no dobra, zmieni się teraz system, co wtedy było rzeczą nie, nie do pomyślenia, jak się zmieni system, nie, niemożliwe, ale jednak, niech się zmieni system, załóżmy, nie, i co wtedy? Będzie coś podobnego jak na przykład w Niemczech. Nagle się zrobi duże bezrobocie, nagle po prostu bardzo dużo ludzi po prostu straci pracę. I co wtedy? I zwłaszcza jeszcze, jeżeli na przykład w firmie, to nie tylko, nie tylko w tej firmie, do której próbowałem i której, która mnie nie przyjęła, ale w tej, w, w której pracowałem, w której się mówiło, bo nasza firma nie jest rentowna, bo nasze do naszej firmy dokłada państwo. No to co sobie pomyślisz? Taką firmę, która, do której państwo dokładnie, ta, ta piesza pani na nos, tak? I co wtedy? Gdzie wtedy później pójdziesz? Gdzie będziesz szukał pracy, nie? No i sobie pomyślałem tak. Życie jest jak gra w karty. Musisz, musisz patrzeć, że masz blotki na ręce, to dobrze jest blotki wyrzucić i wziąć sobie następne karty, zobaczyć co masz w kartach, nie? Może dobierzesz coś innego. Jeżeli dostajesz znowu blotki, w dalszym ciągu nie musisz żałować, no bo miałeś blotki, nie? W sumie wystartowałeś z punktu A, wylądowałeś w, A. w punkcie A. Nie masz czego żałować, nie? Spróbowałeś, nie? spróbowałeś, to jest twoje. takich ludzi, którzy bardzo wychwalali Zachód za to, za tamto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, z pewną rezerwą, ale to, co mówią ludzie, zwłaszcza jeżeli kilku ludzi mówi dokładnie to samo, wiesz, zmusza cię do myślenia, coś, co, coś w tym musi być, nie? I Mimo wszystko, ponieważ ja pochodzę z takiego z takiego rejonu, w którym bardzo dużo ludzi miało jakieś tam konekcje na Zachodzie, wiesz, tego rodzaju rzeczy, na tego rodzaju rzeczy musiałem patrzeć, znaczy po prostu na to, czy w jaki sposób ktoś widzi, powiedzmy sobie, zachód Musiałem bardzo po prostu... Brać to z pewną dozą takiego dystansu. Um, dystansu. No, nie, wiesz, no W niektóre rzeczy jest po prostu trudno uwierzyć. No. Tak dalej. Y, ale na przykład bardzo dużo ludzi mówi o tak, bo tam jest bezrobocie. No wiesz, no jest bezrobocie, ale jest inny system. Ale z drugiej strony, y, to co widziałem, jak przejechałem przez granicę, Zmuszało mnie do, jeżeli, jeżeli mówią, że jest bezrobocie, a tutaj sobie ludzie żyją, po prostu, wiesz, coś coś, coś, tutaj, coś tutaj nie gra. Jest inaczej, jest inaczej, ale jak inaczej, ja tego nie wiedziałem, nie? To jak żeśmy przyjeżdżali, mieliśmy panowe, że tam ładunek, przyjechało takich kilku ludzi. No i ja się ich pytam, słuchajcie, jak to jest, nie? No i taki jeden mówi, słuchaj, jest taka i taka sprawa, mówi. I jakby sobie pomyślał, jeżeli by sobie pomyślał, że to jest tak łatwo sobie po prostu tak zostać i nie wrócić, to to się mylisz, nie? To jest, niektórzy ludzie psychicznie po prostu nie wytrzymują, nie? Jeżeli, nawet jeżeli ci taka myśl chodzi po głowie, to dobrze się zastanowić, nim coś takiego zrobisz, nie? Nie jest niemożliwe, mówi, jest, e, bo, gdzie, bo gdzie to robią i tak dalej, ale, ale... musisz zastanowić się po prostu, co byście uczuć robić, nie? No dobra, no i zabij mi takiego ćwieka, że sobie, wiesz, długo nad tym myślałem, długo nad tym myślałem, naprawdę długo nad tym Bo myślałem. już szanowałeś i nagle się drugą stronę mm, oczy, tak? No wiesz, y, wiesz, ktoś mi po prostu otworzył oczy, nie? To już nie było tak, że o! Wiesz, cokolwiek się stanie, nie? cokolwiek się stanie. To już nie było tak, cokolwiek się stanie, aż już wiem, co się może stać. w Wtedy tak. No i co teraz? No i kiedyś podprzeczali się z ojcem. Tak w takiej dosyć o, o rozgorączkowanej dyskusji, pokazanej palcem drzwi. No i tutaj tu, i to był następny taki wiesz, yy, szczebelek. Już, już, już, już wtedy wiedziałem, wie, że wiesz, <śmiech> jeszcze w dodatku, w dodatku, kiedyś byłem u nas w zakładzie, w dziale socjalnym pytałem się, czy są możliwości, żeby dostać jakieś mieszkanie, czy, czy zakład po prostu planuje jakieś mieszkania po prostu pracownicze budowy czy coś takiego. No i mi odpowiedziano, że owszem, yy, są zapisy. Yy, Jak mi było 40 tysięcy złotych przepłaty. Wiesz, ja wtedy, kurde, 40 tysięcy złotych sobie. się po głowie, sobie się skąd 40 tysięcy wezmę. Nie? Kupa pieniędzy. Mhm. To była kupa pieniędzy. A poza tym trzeba czekać 25 lat. Mhm. No ja wtedy miałem tak gdzieś może z... 24, coś takiego. W mi się tak, 24, się 25. Patrz, to jest prawie 50 lat. To brzmi jak wyrok. To brzmi jak wyrok. I sobie się tak, 50 lat dostanę kawalerkę i co ja wtedy? No jak tak, między, w międzyczasie, kiedy spotkam, powiedzmy sobie tego, jakąś jakąś laskę i tak dalej. przy dzisiaj że co ja będę kuł Co ja i powiem, że za 25 lat mieszkania dostanę? Co ty? Co czym to do ludzi. To się wyśmieją od razu. To ja sobie pomyślałem tak, słuchaj, 25 lat. A tu jeszcze jest taka, taka, taka sytuacja w domu, że już wiesz, twój własny rodzic specjalnie nie, nie toleruje i tak dalej. To. Trzeba po prostu, wiesz, jestem niewygodny, trzeba się po prostu usuwać, nie? No i wtedy, nie wiem, coś, coś tak się do mnie zacięło. I postanowiłem postanowiłem coś z tym wszystkim robić a już wtedy miałem od tych ludzi, których spotkałem właśnie wtedy w Niemczech, e, na miarę telefon i tak dalej. Oni powiedzieli słuchaj, je jeżeli byś faktycznie kiedykolwiek doszedł do takiego wniosku, żebyś chciał zostać, nie? To ty masz numer telefonu, możesz zadzwonić i tak dalej, nie? No i dobra. No i kiedyś już nie wjeżdżali e, no to już był ostatni taki wyjazd. Mieliśmy złą załadować do Holandii. To był rok... No, a to był rok 84. Mm -hmm. To był rok 84, późne lato. Późne lato, bo bardzo wczesna jesień. Mm -hmm. Mieliśmy na pusto wejść do portu. Myśmy cztery kotwice ciągnęli. Nie, sz, nie szło po prostu... Łódka nie była sterowana. Mm -hmm. Zresztą silniki to słabe, piero. A poza tym to wiesz, wszystko, wszystko pusto, wszystko, wszystko po prostu jest wysoko nad wodą, nie? Na kotwicach, się I tak, i stany sobie pod mostem. No i teraz tak, a to było akurat tak, wiesz, późnym popołudniem, nie? No ja sobie myślałem tak, ostatnia szansa. Trzeba ja coś robić. No i tak, kurde, przeżywałem to, przeżywałem, przeżywałem. Pierwsze w nocy wyszedłem. Znalazłem pytkę telefoniczną, zatelefonowała. No i odbiera, odbiera facet młody, mówi, a gdzie jesteś? Ja mówię, a mi gdzie jesteś? Nie? A to ja mówię, Staję tu i tu i tu, i widzę to i to i to i to. Nie? A on mówi, no to za jakieś, tak 45 minut tam będziemy, nie? No i dobra, czekam, 45 minut. Auto zielona pojechało. A okno się otworzyło. Ty jesteś tak ten i ten? Tak, po nazwisku, nie? Ja mówię, tak. No to chodź, wsiadę. No tak sobie, Pojechaliśmy. pomogli mi się spakować. Poszedłem pod zabrałem. Ja mówię. Panowie, jaka jest sprawa. Mhm. Że mój paszport nie będzie więcej potrzeby, bo ja i tak schodzę. No, po co? No i dobra, tak, Pierwszy już no i szedłem, no i moja przygoda imigracyjna się zaczęła. No. Było dosyć e, ciężko od początku. Przyjechałem, przyjechałem do takiego fajnego malowniczego miasteczka i tam właśnie tych dwóch chłopaków mieszkało. E, u jednego z nich tak kątem się zatrzymałem tam pojechałem do obozu do to tu dosłownie na no, może jakieś 3-4 dni tam stwierdzili, że skoro przyjechałem od jednego z nich tam powinien z powrotem jechać, no ten nie był za bardzo zadowolony. on jeszcze, jeszcze do, on, my, my utrzymujemy kontakt z, w dalszym ciągu nie? on <śmiech> jeszcze do dzisiaj mu się odbija, kurczę, on tym samym mówi, no tak, bo czy z powrotem, a ja tutaj tak. wiesz, no Wiesz, on był na dorobku, nie? Poza tym miała jeszcze dziewczynę, i tak dalej. No wiesz, trochę prywatności potrzeba, nie? No i ten, trzeba, trzeba po prostu ludzi zrozumieć, no ja byłem w takiej pierońskiej sytuacji, znowu, gdzie, na mał pod mostem, nie? No ale załatwił mi mieszkanko najpierw kątem u takiego Niemca. Ciężko było u tego Niemca, ciężko było u tego Niemca. Taka, wiesz, taka... Nie za bardzo dobra atmosfera, tym bardziej, tym że tam też takich dwóch e, ludzi wynajmowało Niemców. A jeden widać było, że ma e, do Polaków jakieś tam powiedzmy sobie urazy jeszcze z czasów wojny. I ten i próbował mnie poniżać. Przypominam sobie jednego dnia um, było tak jakoś krótko przed południem wyszedłem ze swojego pokoju yy, i stanąłem sobie taką okna, a mój landlord miał dwie pumy w klatkach on, tak tak, ludzie mają psy, on miał akurat dzikie koty, nie? On mówi, że on by dla tych dzikich kotów wszystko zrobił, nie? No i fajnie ma dzikie koty. Ja sobie tak ubiwiam zawsze tego, tak, te piero, zawsze były głodne. Zawsze chodził i taki ból z tych klatek dochodził, wiesz, tak jak te dzikie zwierzęta tego. Wiesz, to zawsze, zawsze dreszcze takie chodziły po pociera, jak tam słyszałem, wiesz, kurczę, nie spotyka się tego na co dzień, żeby ktoś, wiesz, coś takiego... No wiesz, może teraz częściej i tak dalej, ale to było, dla mnie, to było dla mnie nowością. Dlaczego, kurczę, mam mieć prywatny zoo gdzieś, kurczę, ma w ogródku, tym bardziej, że facet nawet nie ma gdzie autem wjechać, nie? To takie było ciekawe. No i w, w, właśnie podszedłem do tego okna, no i ten staruszek wyszedł z, ze swojego, no i tak do mnie taką ciekawą minę taką zrobił, jakby się jakby się octu napił. Wziął, on miał taki, taką prychówkę na głowie, wiesz, taki, taki, taki kapelusz z daszkiem. Nie? Wziął to, ściągnął i rzucił mi pod nogi i pokazuje mi, żeby mu przynieść. Nie? To ja wziąłem ten kapelusz, złapałem, otworzyłem okno i wyrzuciłem zlądowała na klatkach. No i oczywiście od razu poszedłem do właściciela i mówię, słuchaj, taka i taka sprawa, nie? że ten facet po prostu próbuje zrobić mi po prostu mm -hmm. życie troszeczkę cięższe. nie, mówię, może, może z nim pogadasz. nie. No i później akurat tak się stało, że spotkałem takiego Ślązaka, On przyjechał ku czemu kiedyś, i też chłopak z, z Polski, nie? Prawie ten Ślązek grał, za bardzo usilnie grał Niemca. Nie? <gry> Osada kanadyjska w przedbiegach On po prostu odstawiła, to znaczy oddali, dali mi do zrozumienia, że nie mam za bardzo yy, co się ubiegać po prostu o wyjazd do Kanady, bo się nie kwalifikuje. Mm. Natomiast siostrę z mężem, ze względu na wykształcenie, po prostu dali im po prostu yy, tego rodzaju papiery, z których wynikało, że oni są po prostu... Ich zachęcają, żeby się dalej starać, mm -hmm. Więc e, ja zadecydowałem, że póki co zostanę w Niemczech, dlatego że, wiesz, ja już ścieżki czytalną, ja już wiedziałem co i jak. No i oni wyjechali. Utrzymywaliśmy kontakt, oczywiście. Oni i tu są? O, tak. O, tak. To kiedyś, kiedyś czytałem na necie, że po prostu musisz znaleźć swój własny y, uh -huh. przepis na szczęśliwe życie i tyle, nie? Uh -huh. Wiesz, są tacy, którzy znajdują, są tacy, którzy nie znajdują, którzy nie widzą po prostu siebie tam i Czyli jest na bardzo, jest, czuje się, się dobrze. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, wiesz, jest inny, wiesz, kraj jest inny, system jest inny, wszystko jest inne, nie? Panie bardzo dziękuję. <laughs> nie ma sprawy.